29 grudzień 2008 roku, tygodniowy przegląd u polskich podcastów. Zapraszam. Przy mikrofonie Łukasz Mocek, znany niektórym jako papa, to mój debiut w tygodniowym przeglądzie. Polskich podcastów to już 52 tydzień roku, 52 przegląd tego, co w ostatnim tygodniu wydarzyło się w świecie polskich podcastów. Tym bardziej miło mi, że to ja mogę poprowadzić dzisiejsze nagranie i zamknąć 2008 rok, bo kolejny przegląd polskich podcastów już w nowym roku. Jaki był ten rok dla polskiego podcastu, to ciężko mi określić, bo jestem podcasterem od niedawna, ale z tego co słyszę od innych podcasterów, w tym roku pojawiło się dużo podcastów w stosunku do lat poprzednich i oby taki aktywny przyrost nowych podcastów trwał nadal, a te istniejące nie znikały z polskiej sieci, a cieszyły nas nadal swoją obecnością. Przypominam, że strona tygodniowego przeglądu polskich podcastów od kilku tygodni znajduje się na www.podcasty.info. Wszelkie wiadomości o polskim podcastingu, kanały RSS polskich podcastów. Informacje o nich możecie znaleźć na stronie podcast.pl. Zapraszam Was również na comiesięczne spotkania polskich podcasterów w tym miesiącu na Skype powstał czat, w którym cały czas można zostawiać wiadomości, które później docierają do zapisanych w tym czacie podcasterów, a raz w miesiącu, dokładnie w ostatnią sobotę miesiąca, przewidziane jest spotkanie, w którym będziemy łączyć się głosowo oraz rozmawiać na tym czacie, o którym wspominałem. Zapraszamy podcasterów, zapraszamy słuchaczy... Jednorazowo w takim czacie, w rozmowie głosowej może brać udział 24 osoby. Kilka dni temu odbyło się pierwsze takie spotkanie. Było nas niewielu, ale było bardzo miło. Uznaliśmy spotkanie za udane, stąd pomysł, aby takie przedsięwzięcie stało się cyklicznym wydarzeniem. Jeżeli kogoś nie było, a chciałby posłuchać, jak przebiegało to spotkanie to możecie nagranie z tego spotkania znaleźć na stronie tygodniowego przeglądu polskich podcastów oczywiście cały czas działa forum na stronie podcast.pl oraz równoległe forum na grupie, która znajduje się w Facebook, do której to można cały czas dołączyć ok, tyle mianem wstępu a teraz przechodzę do omawiania tego, co ukazało się w 52. tygodniu w polskich podcastach. Pierwszy podcast to Bez Odbioru, Nowy Polski Podcast. W tym tygodniu pojawiły się aż dwa odcinki tego podcastu. Pierwszy to Świąteczno-Niemagiczny, drugi Podsumowująco Żrący. Autorem tych nagrań jest młody podcaster, Radek Znamysłowa. Posłuchajcie, jak wcinając krówki podsumowuje miniony rok. Kolejny podcast to Dyktafonografika. W tym tygodniu dwie krótkie odsłony, a mianowicie yy, Rafał przesyła nam życzenia świąteczne, a ostatnio nagrał życzenia dla Martina z okazji jego urodzin. Kolejny podcast, podcast Fantasmageria, 49. nagranie Socjalny Element, czyli podcast o grach. Dzisiaj panowie z tego podcastu omawiają przede wszystkim dwie gry, w tym GTA 4. Kolejny podcast By The Way czyli podcast podróżnika z Hiszpanii. Kolejny dziewiąty już odcinek. Podcast jest po angielsku. No i możecie tam usłyszeć o perypetiach właśnie podróżowania po Hiszpanii. Bratanek Ikara. I tutaj kolejne przygody Borysa w Daytona Beach. W tym tygodniu dwa podcasty nagrane przez Borysa. W pierwszym opowiada o zmianie instruktora w szkole lotów, o kuponie amerykańskiego totalizatora i możliwościach wygranych. Kolejna odsłona to opowieść o tym, jak spędza się święta, gdy rodzina daleko, za oceanem. Borys opowiada o kolejnych dniach w szkole, o problemach z dostępem do internetu. Miejmy nadzieję, że jak najmniej takich niespodzianek będzie go Spotykać. Pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby tam wszystko szło po jego myśli. Następny podcast to Hipnotyczny Net. Mała rocznica Hipnotycznego. Jak pisze Rafał, zabawowo jest z muzyką taneczną. Żywo. Krótkie podsumowanie dziewięciu poprzednich odcinków. No, Rafał jak zwykle opowiada o możliwościach, jakie dają strony WAP, z których korzystać możemy za pomocą telefonów komórkowych. Podcast indywidualny. W tym tygodniu u Korasa znowu goście. Tym razem odcinek zatytułowany Zespołowo Dietetyczny. Luźna rozmowa z panem reggae, gitarzystą, a zarazem liderem młodego lubelskiego zespołu, kierownik działu skarg. Poruszamy tematy związane z muzyką oraz istnieniem młodej kapeli. Następnie gość zdradza parę ciekawostek dotyczących odchudzania się, czy też tracenia w obwodach. U Korasa możecie także znaleźć zapis audycji z programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli... Wigilię podcasterów Kolejny podcast Koczowisko do kadencji Zapis audycji Radia Wolnościowego Jak zwykle co poniedziałek Tym razem Martin i Hugo Zastanawiają się Dlaczego jesteśmy świątecznymi Konformistami Kolejny podcast Moje małe radio Wociech powraca ze swoim podcastem. To już 47. spotkanie z jego nagraniami. Tym razem dużo muzyki. Jak sam pisze, na pewno nie znajdziemy tam kolend ani amerykańskich przyśpiewek około świątecznych. Net scena, odcinek 5. Jak zapowiada autor krótka świąteczna audycja dominuje muzyka grana na Atari, mało gadania. Nie tylko dla orów. I w tym tygodniu podcasty Filipa wyrastają nam jak grzyby po deszczu. Początek tygodnia to numerek 185. Wigilijne spotkania. Jest Szczepan, w tle gra orkiestra. W Irlandia rozmawia o świętach, o, o prezentach. W podcaście możecie usłyszeć życzenia podcasterów dla podcasterów życzenia dla słuchaczy dla wszystkich kto nie słuchał to polecam kolejny podcast Filipa z nie tylko dla Orłów w tym tygodniu to numerek 186 Martin Swoboda Lechowicz odcinek z okazji urodzin Martina taki miszmasz martinowy byli z wstawkami z masy krytycznej z muzyką Martina Wywiad, który przeprowadził Tomek Kęcki. No a tydzień zamyka Filip dwoma odcinkami audycji z Radiowej Trójki. Kto nie zdążył wysłuchać tego u Korasa, może ściągnąć sobie u Filipa w dwóch częściach podzielonych na poszczególne godziny. Kolejny podcast, hmm, Papa Cafe, w tym tygodniu, który za nami... Pojawiły się dwa odcinki kawiarenki. Pierwszy świąteczny, a w nim gości, rozmowy okołoświąteczne, drugi taki chaotyczny, zdecydowanie przegadany, w którym po świętach opowiadam o, o podcast.pl, o podcastach, o, o nagrywaniu, o, o planach na Sylwestra, no i tym podobnych rzeczach, następny polski podcast który coś opublikował w tym tygodniu, to 5,5% i odcinek trzeci tego podcastu, a w nim o świętach, o byłym PGA, o koncercie, o piercingu, fajerwerkach i o czymś chyba jeszcze. Nieistotne, napisał autor tego podcastu. 32 odcinek pierwszego podcastu gdańskiego zatytułowany już przed świętami czyli jak widzimy zeszły tydzień minął nam na tematyce okołoświątecznej świątecznej kolejny podcast podcast bez nazwy odsłona 31 czyli nieprawda, że podcasty kończą się koło 30. za dzisiejszy odcinek ktoś urwie mi głowę a przynajmniej powinien tak pisze Maciej nie dość, że spóźniony, to jeszcze momentami w ogóle mnie nie słychać. Człowiek jest chory, a zwłaszcza facet to nie powinien niczego dotykać. W 31. odcinku Maciej opowiada o koncercie Illusion, który odbył się 13 grudnia we wrocławskiej hali tysiąclecia. Kolejny podcast, podnośnik, odcinek zatytułowany idą święta jest góral, góral jak zwykle się kłania w tle świąteczne melodie w wykonaniu chóru życzenia w wydaniu z Brooklynu następny podcast co już przedostatni podcast w tym tygodniu jest to Polskie Detroit a w nim po raz 176. Łukasz Witkowski Podsumowanie roku, jak zwykle informacje dotyczące Ameryki, dotyczące spraw Detroit. Dodatkowo podsumowanie tego, co w polskich podcastach wymieniającym właśnie roku, no czyli o Martinie, audycji w Trójce, czyli tematach przewodnich Tygodnia Świątecznego. I ostatni podcast to Retroradio. Trzynaste nagranie panów z Retroradia. Tym razem Arek z Adamem rozmawiają o radiowym słuchowisku rodzina poszepszyńskich. Dla tych, którzy znają jest to takie wspomnienie. Dla tych, którzy nie słyszeli nigdy o tych nagraniach, dobry początek, żeby zapoznać się z tą wesołą rodziną. To by było na tyle, jeśli chodzi o podcasty, które ukazały się w 52 tygodniu. Jeżeli kogoś przez nieuważność pominąłem, to z góry przepraszam, wybaczcie, to mój pierwszy raz. Jeżeli jeszcze kiedyś mnie usłyszycie w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów, to z pewnością postaram się przeprowadzić to sprawniej umieścić fragmenty omawianych podcastów i bacznie obserwować RSS wszystkich podcastów, które mamy w bazie, aby niczego nie przeoczyć. Nie tak dawno przeglądałem serwis YouTube w poszukiwaniu jakichkolwiek filmików dotyczących podcastów, podcastingu i podcasterów i stwierdzam, że nie ma w tej bazie nic po polsku, żadnych zmianek, żadnych samouczków z takich filmowych prezentacji jak zacząć nagrywać jak nagrywać, gdzie szukać programów do zapisywania tych swoich nagrań jak te programy mniej więcej obsłużyć można znaleźć na blogu twórców podcast.pl jeden film Łukasza Witkowskiego i tak właśnie zastanawiam się czy serwis YouTube nie byłby dobrą drogą dotarcia do osób, które chcą zacząć nagrywać ale nie wiedzą jak się za to zabrać może pojawi się coś po polsku w tym zakresie, co ułatwiłoby działanie potencjalnie chętnym osobom do tego, żeby zacząć swoją przygodę z podcastem w jednym z takich Samouczków w języku angielskim znalazłem na miarę na bardzo przydatny dla podcasterów program mianowicie jest to mp3 tag sam nie tak dawno miałem problem z dokładnym otagowaniem swoich plików z podcastami możemy to zrobić zarówno z poziomu programu w którym nagrywamy jak i w jednym z wielu odtwarzaczy do plików mp3 Natomiast program mp3 tag pozwala nam zrobić to w łatwy i szybki sposób. Gotowy nagrany plik mp3 z podcastem ładujemy do programu, zaznaczamy który z plików chcemy opisać i dodajemy do niego tytuł, wykonawcę, album, rok wydania, ścieżkę oraz gatunek. Możemy również dodać komentarz do naszego pliku oraz okładkę, obrazek, który prawdopodobnie będzie wyświetlany w odtwarzaczach, które mają taką możliwość. Polecam wszystkim, którzy wcześniej jakoś szczególnie nie opisywali swoich plików, a chcieliby to zmienić. No bo wiadomo, że sposób w jaki otagujemy to nasze nagranie przekłada się później na to co będzie wyświetlane w danych przenośnych odtwarzaczach czy tych odtwarzaczach które mamy zainstalowane na komputerach i właśnie z tego pliku z tagiem sobie te odtwarzacze treść, którą chcemy przekazać pobierają i wyświetlają dla słuchaczy I w ten oto sposób zbliżamy się powoli do końca 52. tygodniowego przeglądu polskich podcastów. Mam nadzieję, że chociaż krótko to treściwie i te wszystkie podcasty, które się pojawiły są omówione. Wspomnę jeszcze, że w bazie podcastów na stronie podcast.pl Mamy 152 podcasty, z czego w minionym tygodniu pojawił się jeden nowy, jeden został dodany. Miejmy nadzieję, że w przyszłym kolejnym roku spotka nas, podcasterów, wiele dobrego, pojawi się wiele nowych podcastów, i będzie coś się działo. Mówił dla Was Łukasz Papa Mocek, pozdrawiam serdecznie. Cześć!